Bye. <coughs> Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku nowego podcastu pod szumnym tytułem Konsoloszki. W programie tym poruszać będziemy tematy okołogrowe, ale też różne bieżące rzeczy, które nie dość, że nas interesują, to będziemy jeszcze na dodatek pragnęły się podzielić z tym z wami, czyli naszymi słuchaczami. Rozmawiać z wami będą prowadząca, przynajmniej w tym odcinku, czyli ja, czyli Justyna, potem mamy Bądzaj, Hanna no i na końcu, ale nie najgorsza, Porwana. Mhm. Witajcie! Z kwestii organizacyjnych, w planach jest wydawanie odcinka raz na dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że uda się to robić regularnie i na dodatek w pełnym składzie. Chociaż możliwe jest, że będziemy w ograniczonym, zmniejszonym. Pojawiać się będziemy na YouTubie, soundcloudie, soundcloudie trudne słowo na dziś oraz na female gamingu. Przechodzimy teraz do głównej części programu, czyli w tym odcinku skupimy się na przedstawianiu się wam, drodzy słuchacze. Wymyśliłyśmy razem z Bonsai zalew dziwnych pytań, które randomowo będę zadawać wszystkim z nas. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych pytań, yy, jeśli nie macie nic dziewczyny przeciwko, Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda historia za waszymi nikami, Czy w ogóle istnieje jakaś? Bo na przykład jeśli chodzi o mnie, to historia brzmi tak, że w podstawówce miałam jeden nick, który brzmiał justa bez biusta. W związku z tym Co? jakoś jednak go nie kontynuuje. Spoko. Tak, tak, tak. Więc nie kontynuuję historii Ników. Omijam to bardzo głęboko. Tak. Okej, okay, teraz. Zacznę Eneduę. Porwana. Dlaczego? Dlaczego porwana? Dlaczego porwana y, obłędem? Bo to jest... To jest bardzo proste. To jest tytuł utworu zespołu Alowego Kat, który nosi tytuł Porwany obłędem. To analogicznie ja jestem porwana obłędem. Polubię y, muzykę metalową. Stąd się wziął Gugi. Ciekawe, kto teraz jest chętny. Bądzaj? W sumie to nie wiem i nikt tego nie wie, ale chyba trochę od imienia, a trochę od tego, że generalnie jestem niska i drobna. I, I trzeba cię ciąć? Chyba nie. A może podcinać, jak wiesz, jak drzewka. Kształtować. No, no. okej. Okay. No dobra, okej. Okay. A Hanna, jest jakaś na tym historia? Nie, moja historia nie jest tak wesoła i fascynująca, jak moich natomiast ja po prostu jestem Anna, więc wolę być Hanna, bo tak jest łatwiej. Okej, okej. Nie będę się kłócić. Fajne historie, nawet ich brak. Dobra, to teraz przejdę do pytania, ale jeszcze taka mała prośba, żebyście odpowiedzi na te pytania uzasadniały. Dobra, moje pierwsze randomowe pytanie, które ląduje do... Ląduje do Hany. Czy płakałaś na królu lwie? Nie, ponieważ... <głos> <głos> yy, nie, ponieważ ja ten film obejrzałam bardzo późno w swoim dzieciństwie i ten etap, kiedy wszyscy się wzruszali i wzruszałem się pewnie do tej pory, bo mają większą wrażliwość niż ja... Po prostu nie masz serduszka, mm. Hanna. Nie, serduszko mam i to bardzo duże, natomiast no, ja lubię zabijać i mnie sceny śmierci głównych bohaterów Bądź pobocznych bohaterów nie, nie wzruszają. Ja lubię horror, lubię jak się leje krew i... No i w zasadzie tyle, no. To jest Słuchana takie zdanie, mam dobre serduszko, ale A, lubię przecież. zabijać. Y nie, nie, no spoko. Po postaram się nie, ciebie nie rozgniewać w tym podcaście. O, Hanna, jak ładnie wyglądasz. My no też nie widzimy, A, ale wiesz... Okej. Okay. Kolejne random pytanie i tutaj leci do... Niech będzie do porwanej. Jaki jest twój spirit animal i dlaczego? Spirit animal? Tak. Ale w jakim sensie spirit? <głos> Duchowym. Już nie nie, nie interpretuj <głos> za głęboko, naprawdę. <głos> hmm. No to mnie powaliłaś tym pytaniem jak sam spirit. <głos> Musiałabym się nad tym zastanowić, bo szczerze to... I nie. A pierwsze z brzegu. Chyba, a no chyba lew, bo jestem spod tego znaku. No, bo mam długie włosy i grzywę, to może dlatego... A, jeszcze miało, no, i teraz będzie podobało. Oh, Okej, okay. spoko, szaleństwo, nie? No nie dość, że chrumkarz to miało naprawdę wiele talentów w tobie. Bez urazy tam, żadnej, nie? Ale to był komplement, No tak, to... tak, tak. Mogłaś odebrać inaczej, ja tego się, wiesz, tam... Wiem, może też lubisz zabijać, nie? Ja nie wiem, wolę się zabezpieczać już. Różnie bywa. No, słuchajcie, nie? może najpierw trzeba wypełnić jakiś kwestionariusz osobowy, czy co, żeby czuć się bezpiecznie we własnym gronie. Tak, będziemy do siebie wysłać nawzajem, czy jesteś psychopatą. I uśmiech. <grym> tak, tak. <grym> jeśli tak, jesteś dzisiaj bardzo miła. <grym> Pięknie wyglądasz. Tak wciśnij jeden, jeśli nie, wciśnij dwa. Dobra, okej, okay, lecimy dalej. Ciebie i teraz trafia pytanie, twój chiński znak zodiaku, o ile wiesz. Boże. Wiem, że małpa, ale tam chyba jeszcze były żywioły Tak, jakieś. tam są jakieś... I nie pamiętam, jak jest to oszło. drewno... Okay, muszę... muszę wygooglać albo wybingać w moim przypadku. Jezu, desperacja, jak już musisz bingować, to już nie. jest naprawdę ciężko, nie? Nie, no dobra, może już oddadzą mi google. <śmiech> nie no, masz, tam są do wyboru jakieś tam, pamiętam, ogień, jakiś metal, jakieś deska. Tak, tak, tylko... Drewno. Deskę. To było drewno. drewno. <grymne> deska. Ej, to było w jakiejś, w którejś kreskówce no. był deska, mm -hmm. nie? <grymne> tak. Et, et, et. O właśnie. To narysowałam deskę. Jest kuzynem, potem zro zrobiliśmy taką deskę i też wszędzie... Mój wymyślony przyjaciel. <grymne> <wiosowało>. Deska! <grymne> Dobra, okej. Okay. Czyli jesteś deską. Chińską deską Dobrze. Dobrze To brzmi źle. No, może cii, być. <laughs> Okej, okay, dobra. To teraz sama sobie zadam pytanie. To ja się sama siebie zapytam, którą nogą zazwyczaj wstaję z łóżka. I w związku z, umiejsc z umiejscowieniem mojego łóżka wstaję lewą. Ponieważ jakbym chciała wstać prawą, padłabym w ścianę. Niestety. Albo w psa. U ciebie pies ma miejsce stałe? Mój pies ma zazwyczaj po prawej stronie mnie takie, taką przestrzeń do przejścia, bo jest na tyle mały. Bo mój pies śpi w kącie łóżka, znaczy w kącie za łóżkiem. Tam tamtędy nie, nie. wychodzi, wyłania się z jaskini, nie, z prawej strony zazwyczaj. No, okej. Okay. Tak, taka bestia. Dobra. To teraz zaatakuję dla odmiany znowu ciebie porwana. Co najdziwniejszego ostatnio znalazłaś przy sprzątaniu? Zacznijmy może od tego, kiedy ja ostatnio sprzątałam. To znalazłam? Bo płaską płaską I do tego z dziurą, na dużym palcu. We wzorki... O, o już ktoś, historia patrzcie. nabiera rumieńców. Jak Pikachu. U. Nie, to ja znalazłam płaskiego banana, więc to nie, nie wiem, czy... Okay. No, to już było, to już nie, nie wiem, gdzie on był i skąd on był, nie, nie wnikam. Podejrzewam, mnie. że on już żył własnym życiem, więc... No chyba że je przeżył. On już chyba był w stanie agonalnym myślę, skoro był już płaski. Ja znalazłam na przykład y, dmuchany... No to było moje pytanie. Dmuchony, dmuchany piszczący miecz różowy. Nie no. mam więcej. Znaczy ja dużo ciekawych rzeczy znalazłam, ale to taka jedna z ciekawszych. a to był twój? No, chyba sobie kiedyś kupiłam. Okej, okay, no dobra. No i wygrałaś tą licytację. Jej, co, co wygrała Skarpetkę. Dobra, bonsai. Gra, której nie możesz dokończyć. Nie mogę dokończyć... o kurczę. Nie mogę dokończyć Skyrim'a. I to nie dlatego, że to jest zła gra, bo ta gra jest świetna, ale... Może tak, po prostu jest taki moment, w którym... No dobra, trochę spoiler, ale, ale sami się prosiliście. Za w którym Tak, w którym e, mówią ci, masz zabić tego Partrun Raxa, tego fajnego smoka. Ja w tym momencie mówię NIE! I w ogóle weźcie się od, ode mnie i idę, z, idę dalej zwiedzać i robić wszystkie questy prócz głównej tej kampanii. No i tak już robię poboczne questy, a głównej kampanii nie mogę przejść. Okej, okay. to jest ciekawy powód. Nie mam takiej gry, szczerze mówiąc. Się chyba się zgadzam z wszystkim, co myślą twórcy. <grych> z tego się nie spodziewałam. <grych> Normalnie stanęłaś okoniem przeciw grze. O. To jest, szacun. Na szczęście w Skyrimie jest tyle do roboty, że na, na, na razie nie muszę przechodzić kampanii. <grystanie> tak, żebyś nie stanęła w którymś momencie z twardą rzeczywistością. <grystanie> Dobra, okej, okay, to teraz trafiło na Hanę. Kim chciałaś zostać jak dorośniesz? To jest trudne pytanie, dlatego, że jak byłam mała, to nie miałam takich marzeń jak moje koleżanki czy koledzy, mm -hmm. że będę weterynarzem, pielęgniarką albo kosmonautą. W zasadzie do szóstego roku życia chciałam być księżniczką. A później brutalna rzeczywistość sprowadziła mnie na ziemię. Hmm. I w zasadzie do tej pory nie wiem, kim chciałabym być jak dorosnę. <głos> <głos> Ciągle nad tym pracuję. No to teraz znowu jak zwykle trafia na mnie. I mam niezwykle pytanie, które będzie pewnie tematem odcinka naszego któregoś. Konsola, czy PC? Pytanie pułapka, ale ja osobiście grać w gry lubię na konsoli, ale na pececie też yy, nie mam nic przeciwko PC-towi. Jestem tym takim dziwnym wytworem, który korzysta i z tego, i z tego, nie? Dla mnie i to, i to. Kretik. fidel. <laughs> no, przykro mi. No, przykro mi, no co? Ja nie miałam nic przeciwko PC-towi. Ja mam wszystkie praje konsole oprócz Xbox. Ja mam tylko komputer, więc. Nie, nigdy żadnej konsoli nie miałam. A jakby mi ktoś dał, to wiem. Czy wiesz, też bym grała pewnie. Znaczy, Ja nie mam konsoli, mój chłopak ma konsolę. Może tak to doda mnie. Może tak to będzie. Też jest jakieś wyjście. Tak, tak. Dobra, ok. idziemy dalej. Bonzaj, Trist czy JNFR. Yennefer. Dlaczego? Bo czytałam książki i nienawidzę Mary. Czytam. Po prostu jej nienawidzę. Nie wiem, ja czytałam książki i nie mam do niej jakiejś tam... Czy Ja mam straszny, straszny żal do twórców gier, że zrobili z Triss jakąś główniejszą bohaterkę. No bo się skupili na tym, no musieli mieć jakiś plot, nie? To się skupili na tym, że szukają Yennefer, no. Niestety. Będą kłótnie pewnie. Ale to w późniejszym etapie naszego życia. Pewnie tak, no ale... Mach na siebie. Mo kolor mojego miecza świetlnego. He, jeśli nie warunkuje to na moc, to fioletowy. Ponieważ lubię fioletowy. Ja, ja tak samo mam. Czesne. Jej. <laughs> Ojej. Mogłybyśmy bić się wspólnie fioletowymi mieczami. Tak, świetnymi. Mo mogłybyśmy bić się, ale z klasą. Tak, ze stylem. No. Ja, mój, mój, mój, że tak powiem, brzydki sekret, w sumie chyba nigdy nie widziałam Gwiezdnych Wojen od początku do końca. Więc... no, Ło, wow. szaleństwo. Z dumą i swadą ogłaszasz, że nie oglądałaś Gwiezdnych Wojen kto ci co zrobi, nie? Mam kolejne dziwne pytanie, to akurat trafi na ciebie yy, Porwana. Twój startowy Pokémon ściągnę od Asha, Pikachu. Chodzi o to Pokémon Go. Grałaś? Boże, kochany, ja w to nie o, gram. Nie ogólnie Pokémony, bo w normalnej, w normalnej grze Pokémonów też były te cztery startowe. E, e, um, Charmander, ja Bulbazaur, nie... Squirtle i Pikachu. No to tak jak powiedziałam, ściągnęłam od Asha, więc Pikachu. <laughs> Okej, okay, dobra. Wiesz czemu? Czy tak po prostu? Czemu? Bo znalazłam skarpetkę. E, bo wiesz, o, to bo ma, znalazłam skarpetkę i wiesz, to wspomnienia, łezka wokół i w ogóle. Okej. Okay. Pytania są coraz dziwnie. No, no, ale o to w tym chodzi. To mi się podoba. Dobra, leci kolejne pytanie, leci do... leci do Bązaj. Magowie czy templariusze? Jakby ktoś nie wiedział, to wyjaśniam, że chodzi o Dragon Age'a. Ja to jest ogólnie chyba wydaje mi się taki konflikt. Trochę tak. I Wielu powiem, że, że magowie. Magowie? Czemu magowie? Jak w kontekście Dragon Age'a bardzo czułam, że ci magowie są jacyś tacy uciśnieni przez tych templariuszy i po prostu wybrałam ich stronę, bo bardziej, bo bardziej, bardziej ich rozumiałam niż tych templariuszy, którzy za wszelką cenę chcą, Oj, będą chcą chronić świat przed nimi, coś w tym stylu, bo mogą mieć za dużą moc, ale w sumie nie muszą, ale i tak będą ich pilnować, mm -hmm. no coś w tym stylu, więc nie do końca nie do końca kupowałam tą ideologię Templariuszy, a magów już bardziej. Okej. Okay. No. <laughs> Okej, okay, ja byłam magiem, który się współpracował z Templariuszami, ale to, to było fajnie. O, Hana, Iron Man czy Kapitan Ameryka? No i to jest kolejne trudne pytanie. <laughs> Znaczy, powiem tak, do Kapitana Ameryki mam jakiś sentyment, bo jego historię poznałam jak byłam stosunkowo młoda, natomiast Iron Man w moim życiu zrobił furorę, no już jak byłam starsza, Aha. więc y, chociażby ze względu na ten sentyment, który wyniosłam z tych rzeczy, które poznałam we wczesnej młodości, to stwierdzam, że jednak Kapitan Ameryka, bo miał te swoje wartości, w ogóle ideologia super żołnierza jest mega fajna dla mnie i poznawanie tej całej historii, zresztą nie tylko Kapitana Ameryki, ale też innych super żołnierzy jest w ogóle czymś, czymś mega dla mnie. Przypomnijmy, że Hanna lubi, lubi zabijać. Wiesz, lubi zabijać, ale to jakby... Kapitan Ameryka jest forem y, tej wojny, tak? To się chyba działo, pierwsza, druga wojna, coś tego typu tam było, tak? Że go stworzyli i on miał być po prostu super żołnierzem, który miał być bronią. Natomiast jakby okres pierwszej i drugiej wojny też jest mi jest dość bliski i ta technologia, którą stosowali, też mi jest dość bliska. Eksperymenty, które robili na ludziach, też zgłębiałam. Nie, nie, to totalnie normalne. Tak, tak. To zabrzmiało, jakbyś był jakimś tajnym namkówcem, który tam przez lata wszystkich tam moduje. <śmiech> przepraszam, przepraszam, przerywa wszystko jest w porządku. Tak, idziemy dalej. Dobra, to porwana. Najtrudniejsze pytanie Wszechświata przed tobą. Batman czy Superman? Zdecydowanie Batman, bo jestem fanką DC odkąd pamiętam. No i podoba mi się ta ca cała ta charakteryzacja Augusta Wayne'a i w ogóle jego mroczna przeszłość. No i to chyba tyle. Ja nie wiem, ja chyba jeszcze nigdy nie spotkałam osoby, która lubi Supermana. No ja właśnie też. Ja bym wzięła wiem, Supermana. Wiem, Dlaczego? E, dlatego, że ja nie lubię klimatu Batmana, nie lubię tego całego gota, nie lubię wykrowanego świata, który tam jest. Totalnie mi to przeszkadza. I z tych dwóch, gdybyście dały mi do wyboru, to zdecydowanie biorę Supermana. Mimo tego, że to jest totalna abstrakcja i to w ogóle. No, no abstrakcja, tak? Ale mm -hmm. no, mimo wszystko to Batman totalnie nie leży. Jako, że lubisz zabijać, to bym chętnie się z tobą pokłóciła po podcaście. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, dobrze, dobrze. Zostawię ten temat. Okej, okay, to teraz pytanie, które sobie zarezerwowałam. Ulubiona księżniczka Disneya. <grystanie> Tylko teraz muszę zrobić szybkie przemyślenie. Ponieważ, TikTok, ponieważ TikTok. nienawidzę Arielki. Nienawidzę Arielki? <głos> Dobra, bo sobie głośne przemyślenie. A dlaczego? Nie, Arielka mnie wkurza niesamowicie. Nie wiem czemu. Nie wiem właśnie, ona mnie wkurza chyba dlatego, że jest taka radosna i nie wiem, co z nią jest nie tak. Coś ją z nią jest No oprócz tego, że jest kreptomanką i... W ogóle ostatnio słuchałam takiej teorii, że... No bo jest taka teoria, że te wszystkie bajki no tak. Disneya są w jednym uniwersum jakby. No i ktoś wyedukował, że hmm? jak jest ta cała Rapunzel, jak jej hmm. rodzicem giną na tej łódce, jak jest w tym filmie. Nie, nie Rapunzel, co ja gadam. Hey. No, no, rodzice no, tej. Rodzice tej z Frozen y giną w tej łódce. To to się dzieje w tej wodzie, gdzie jest Ariel i ona dłubie w tych ich rzeczach, nie? No nie morza. Też o tym słyszałam. Nie? Tak, więc to, to, to jest dodatkowy taki minus w jej stronę. Nie wiem, tak myślę, że chyba najbardziej do mnie podchodzi... I będzie ta Rapunzel. Jak jest po polsku, nawet nie wiem. Aroszpunka. Aroszpunka, tak. Dlatego, bo jest taka roztrzepana, spoko i taka w miarę, chyba najbardziej taka ludzka, nie taka natchniona, bo te wcześniejsze księżniczki są takie natchnione strasznie. I ma cudne włosy. No, no, a później jest brunetką, więc mogę się identyfikować. Widziałaś ostatnią wersję Roszpunki, Disneya, tam wersję zaplątani. No, y I Cazal twierdzisz, że nie jest pierdolita. Znaczy, no nie jest pierdolita. To tak no właśnie, to było pytanie o księżniczki Disneya, nie? Więc jakby tego filmu nie było, to by nie było odpowiedzi. No, nie, no ale bo... była poprzednia, nie, poczekaj, była poprzednia wersja Roszpunki, ona faktycznie tam no? była bardziej... Tak, ta no, Aurora ta cała, tak? Nie. nie była to ta... była Śpiąca Królewna. tak było. Tak? To chyba nie było. Właśnie nie było. No, mi się, że była była taka pierwsza taka... taka bajkowa od Disneya Ryszkunka. W ogóle to jest przekłamana wersja. Zacznijmy od tego, tak jak zwykle. W oryginalnej no wersji tak. powinna w... tracić wzrok i znaczy, mieć dzieci. Nie w ona, ogóle tylko tam... on. A, on traci wzrok, dobre. Tam tak, bo, się o, rzeczy bo w oryginale on spada i, na ciernie i tak, tak. I ona idzie w haszcze później. Ma jakąś no i dwójkę i dzieci. generalnie shit happens. Tak, tak. It's... To jest Disney? Tak, No to właśnie jest to nie jest na, Disney. Na braciach Grimm. A. Bracia Grimm mają takie rzeczy, że to jest... Puhu. Proszę cię, te wszystkie bajki to są Disneya. One są tak przerobione, że to byś nie rozpoznała no. oryginału. Ja mam spaczenie na tym punkcie akurat, nie? Ja te wszystkie czytam, nie? Hmm. Wcale to nie był krypi śmiech. Dobra, ale dalej? Kogo by tu teraz wybrać? Kogo? Tu nie, był jeszcze, To nie. Dobra, bonzaj! W którym z domów w Hogwarcie byś była? Jakbyś miała wybór. Pottermore mi powiedział, że jestem w Slytherinie. No, dobra, Pottermore ci powiedział, ale chciałabyś tam być? Generalnie jak tak zaczęłam myśleć, znaczy Całe życie w sumie byłam przekonana, że jestem w Crow bym była, ale Jak tak zaczęłam myśleć po tym pójdzie, to chyba jednak bym się nie odnalazła w Crow, Bo tam niby są tacy... Boże, nie że oni, ale... No ale w sumie tak, nie? <grystanie> Okej okay. Spoko, dobra Dobra, porwana Pokemony czy Digimony? Pokemony. Kiedyś tam miałam styczność z tymi Digimonami, ale to, pod, to jest chyba podruba tych Pokémonów i, i nie rozumiem w ogóle tego, więc wolę Pokémony. Koniec. Okej, okay, spoko. Hana, fantazy czy anime? Anime. Bo? Z tego względu, że no jestem trochę mango zjebem i <śmiech> animo zjebem. Nie chciałam tego mówić, no ale skoro już doszło do tego pytania, to, to trudno. Tak, ja słucham japońskich openingów z anime, słucham japońskiej muzyki generalnie i, i anime oglądam trochę na, na kilogramy, żeby nie powiedzieć na tony, więc zdecydowanie anime tutaj, tak. No w końcu ktoś, kto ogląda też openingi do anime. Jezus ma... Wielbiam! <laughs> Słuchaj, wymienimy tak, się tak, tutaj. Tak, 50 ulubionych anime, nie? Nie, nie. Dobra, widzę, tam już zdegustowanie w tle, lecimy dalej. <grystanie> Pytania lecą takie typowo do dyskusji. A, czy B? Dobrze, to teraz masz w ramach... Nie, to Bązaj będzie miała w ramach nagrody. Mroczny sekret growy. O Boże. Nie mam pojęcia. A. Jak, jak należy rozumieć? Tego? No właśnie. Coś, do czego byś się nie chciała przyznać, a zrobiłaś to w grze na przykład. Albo coś z grą zrobiłaś, tak? <głos> znaczy, no, mogę, mogę powiedzieć nie. tak, jak, jak byłam młodsza, to bałam się, bałam się, jak mi się tekstury popsuły w jakiejkolwiek grze i jak na przykład mi się tekstury popsuły i coś było czarne, jakaś czarna pl plama, to zostawiałam komputer i uciekałam w spokoju. I to było aż, aż takie, że na przykład była taka gra kiedyś, kurczę, coś od czarownicy Agacie i ona miała kota czarnego... Mm, mogłeś wyleć do kuchni okay. i w kuchni mogłeś różne eliksiry e, robić, czarodziejskie, i te eliksiry czyli uh -huh. ci coś robiły. E, oczywiście, miałeś książkę, ale jak się pomyliłeś w czymś w tej książce do danego czaru, to robiło ci odwrotność i był, był czarna na zmniejszenie tego czarnego kota i ja zrobiłam coś hmm. źle i ten kot urósł tak bardzo, że był na całym ekranie i ten cały ekran był czarny i ja się przestraszyłam i wypiekłam spokoju. <grym> no. Przyznaj się, czy to tekstury, czy to jakieś <grym> się. Bez... <grym> tak. że, nie wiem, czy akurat o tu chodziło, ale no. Okej, okay, w porządku. Spoko. Niech będzie. A... Pa pa pa. pa, pa. Teraz ja, teraz ja. Ja sobie zadam pytanie. Moja ulubiona książka o... I moją ulubioną książką jest Duna, do której wracam raz tak, raz do roku. Pominę fakt, że tego jest już z 10 tomów, ale wracam. Bardzo lubię. A co to Duna. jest? Duna to jest takie... jakby post-apo trochę. To się dzieje... To jest też trochę sci-fi. Ja nie lubię sci-fi, ale to akurat lubię. To się dzieje jakby... Ileś tam tysięcy lat po ludziach, ludzie tam wszystko zrąbali. I teraz jest taka federacja kosmiczna i jest taka przyprawa, i wszyscy chcą mieć tą przyprawę i tam się zaczyna. Przyprawę? Tak, to jest polskie tłumaczenie jest przyprawa. Okay. I wszyscy chcą mieć tą przyprawę i tam jest taki jeden ród i od tego rodu się zaczyna. I tam po kolei... Każda książka jest jakby kolejnym pokoleniem tego rodu, nie? I tego, co się z nimi dzieje, tak? I to, to, to jest taki, wiecie... To, to, mniej więcej, żeby nie zdradzać za dużo. Były nawet filmy tego, ale te filmy są tak stare i tak straszne, mm. że nie warto o tym mówić nawet. Mamy teraz znowu trzaśnie kchany zaszczyt. Gra, w którą najdłużej grałaś. Znaczy, w sensie nie najdłużej za, za jednym zamachem, tylko tak ogólnie. No, no, ogólnie. Ogólnie to... Najdłużej grałam w Counter Strike'a, bo grałam w CS'a jeszcze za czasów 1,6 Sorsa. Source'a. W szóstce nie pamiętam ile miałam godzin, w Sorsie, miałam około 2000, a w tym momencie w Globalum mam też coś koło 2000, więc zdecydowanie jest to gra, seria gier, w które grałam najdłużej. 2000. Ja myślałam, że moje 200 godzin w tym to jest dużo, w <laughs> No, spoko, nie? Dobra, okej. Okay. Ja w sumie nie wiem ile mam w Skyrimie, ale też dużo. Też chyba gdzieś po 200. Ale ty bojkotujesz główny wątek, więc wiesz... No, ale jest tam tyle do roboty, <laughs> że... stara, no. <laughs> okej, okay, spoko. Dobra, porwana. Psy czy koty? Miał. Miał. Dobrze. Zdecydowanie. Bo? Sama mam dwa i się w nich zakochałam. Ale to nie do tego stopnia, żeby je jeść, co by nie było. Dobrze, wierzymy ci. Obalam wszystkie mity i plotki. Nie przerabiać na, na kotlety. Na Zdecydowanie ci wierzymy na słowo, nie chcę tego sprawdzać. Ja pójdę. Dobra. Bonsai. Steampunk czy, czy post-apokalipsa? Hmm. Lubię oba te światy, ale chyba post bardziej. Znaczy, w pewnym momencie mojego życia zaczęłam grać w Fallouty i e, też e, mm -hmm. w Neuroshimę, bo gram w RPGi, też, papierowe, i zapoznałam się z Neuroshimą. I tak strasznie mm -hmm. się wk wkręciłam w taki klimat, że... nie wiem, zaczęłam po prostu... Nawet jak nie grałam na przykład w Neuroshimę, w bo nie, mia nie miałam z kim, to czytałam po prostu tak sobie dla własnej rozrywki te wszystkie podręczniki mm -hmm. i... Nie wiem, i nawet układałam własne historie na, na, na tym oparte. Bo zawsze chciałam też pojechać na Old Town, ale nigdy mi się nie udało. Okej. Okay. Zadam sobie pytanie, raz na jakiś czas by wypadało. Zadam sobie pytanie, czy Gwiezdne Wojny, czy Star Trek? I teraz tak, w związku z tym, że się przyznałam, że Gwiezdnych Wojen za bardzo nie widziałam, to teoretycznie powinnam wybrać Star Treka, bo widziałam nawet film, ten jeden z nowszych, ale... Który? O... Bo to jest ważne. <laughs> Matko i córko. Ja nie mam głowy do tytułów. Tam jest ten taki kolej, co ma takie bardzo gru grube brwi i gra z spoka. No Ale no to on jest w każdy. Bo są już chyba te no to trzy Tego tego nie widziałam. Pierwszy z tych trzech. No to ten tak, pierwszy tak, on był tam spoko. Któryś tam ginie gdzieś tam. Spoiler. No to. Zaspoilerowałaś właśnie chyba 90% filmów. Cicho, ktoś jest... tam ginie. Gdzieś tam. No. Nie, bo tylko to zapamiętam. Jak zapamięta. ja się potem pozbieram? No, nie wiem. A ja już musiał coś zjeść, podejrzewam. Na przykład obiad. Tak. I zjem sobie lody. O. Dobrze. Popieram. Lody o 22 są bardzo dobre. I odpalę dziennik British Dooms. O. o kurde. <grym> już gruba sprawa. Naprawdę. Weź jeszcze kota na kolana. Nawet I zabij się w koc. Po, po, po jednego na kolano. No wow, to już będzie 100% Bridget Jones. Dobra. Tak, to ja odpowiem, że i tak wolę, jak już cała ta otoczka bardziej mi pasuje Gwiezdnych Wojen niż mhm. Star Trek'a. Star Trek mi się wydaje taki, nie wiem, bo oni tam tylko wędrują cały czas tym jednym sam nie samolotem, pojazdem kosmicznym. Statkiem I, i kosmicznym. Statkiem właśnie, trudne słowo na dziś. Mhm. I takie to mi się wydaje, nie wiem, ograniczone, ale to to jest tylko moje zdanie. Takim dużym, latającym bum, -bum. A w Gwiezdnych Wojnach jednak to tak, to się przejmują całością bardziej niż pojedynczymi rzeczami, nie? Więc tak bardziej, dobra. Dobra, bonsai, piwo czy wino? Nie piję alkoholu. Herbata. Herbata, dobrze. <grystanie> <grystanie> Niech będzie. No eee... jestem jedną z tych nudnych ludzi, których, którzy nie piją. Nie, to nie jest bycie nudnym. Ja naprawdę w uważam, W pewnym że... wieku było to bycie nudnym. Nie. <grystanie> Ja uważam, że jeśli osoba, która nie pije i jest zabawna, jest naprawdę trzy klasy wyżej niż osoba pijąca i zabawna. No, więc wiesz. To tym to się akurat nie przejmuj. Okej. Okay. Porwana. Ostatnia książka, którą czytałaś. Hmm. Chyba coś do mojej pracy dyplomowej czytałam, ale nie pamiętam tytułu. Ale chyba ostatnio czytałam e, Kasację religiusza Mroza. To jest thriller prawniczy. O mój Boże. No. Tak, takie tam. W wolnym czasie lubię sobie poczytać. No i bardzo dobrze. Jeśli czytała, to by było gorzej, nie? Ja tak uważam. Okej, okay. i jeszcze pytanko już końcowe. mam w tym momencie yy, dla Hany. <gryw> Najbardziej randomowe chyba z nich wszystkich. Yy, co masz aktualnie na tapecie pulpitu? No tutaj ci niestety zawiodę, bo mam po prostu czarne tło i nic więcej. Yeah. Nie, no tak wiem. Boring. Ale jest to podyktowane tym, że tak jak wam kiedyś wspominam, albo nie wspominam, ja mam laptopa i ostatnio kupiłam sobie monitor do tego laptopa. Niestety monitor jest na moje własne życzenie niewymiarowy, bo ma trochę inną rozdzielczość niż standardowa jest dostępna mhm. i po podłączeniu tego monitora do laptopa jeden pulpit miałam czarny z jakiegoś dziwnego powodu, kiedy powinna być powielona tapeta, a normalnie wyświetlacz mojego laptopa matryca była miała tą moją tapetę docelową czyli miałam wtedy prawdopodobnie Kongo w wersji Ars Nova z Wowsa. A, ok i strasznie mnie to irytowało okay. z tego względu, że chciałam mieć albo dwie jednakowe, albo nie mieć wcale, więc skoro nie dało się tego ustawić tak jak bym chciała, zrezygnowałam z tapety i Obecnie mam po prostu czarne bulby. Smuteczek. Okej. Okay. Dobrze. Niezwykle skomplikowana historia do, tak. do, do <laughs> jednego pytania. Znaczy, to pewnie. Tak. Pczyny. To były moje wszystkie pytania, jakie ja mam. Macie może przypadkiem wy jakieś, które wam wpadły w tym momencie do głowy? Yamato czy biswark, Która się podejmie? O. Ojej, to się um, brabym Yamato, bo lubię Japonię. <laughs> tak to powiem. Okej. Okay. McDonald's czy KFC? O Uu. KFC? Uuu. KFC. Dlaczego KFC? Bo lubię żreć kurczaki. Nie, nie wiem. <grym> <grym> Smakuje mi bardziej takie. Chociaż, chociaż w McDonald'sie jest dobra oferta śniadaniowa. Bez bekon tam. W sumie to trochę dziwne, okay. a, bo na naszym logu jest świnka prum, prum. i ona jest taka słodka, że nigdy bym jej nie zjadła, ale no. Bekon jest dobry. Nie dobrze, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, będę, nie, będę, nie będę, już nie będę, już nigdy nie zjem tego. Okej. Serial Dobra. czy film? Zależy. No. no. Zależy. Serial. No, ja też jestem za serialem, ale chyba wiemy dlaczego. No, no, no, no możliwe, że dlatego <śmiech> Nie powiemy tego nagło, żeby już nie gorszyć ludzi. A <śmiech> no, ja nie wiem. Weź, nie nie cicho, bo znowu będą rozmawiać o anime Znaczy, nie wiem, wiem Co, co, co, co żartowałam? No, Taki ze mnie śmieszek czasami Okej, okay. ktoś jeszcze? Coś? Ja mogę mieć pytanie Warcraftowe Przymierze czy Horda? Nie, nie gram gra. Nie usłyszałam pytania Nie grał WoWa Wygrała Grałeś w WoWa? Yy, grałam w WoWa, natomiast nie, nie kupiłam sobie WoWa, tylko grałam na tym koncie do 20 levelu i później zaniechałam. Przymierze czy horda? Ani jedna, ani druga. Jeszcze cię szokuje Bonza i uważam, że WoW jest wyjątkowo nudny. Nie jest nudny. Trzeba poczuć ten klimat generalnie i trzeba mieć ekipę, z którą grasz, bo jak grasz sama to nie ma takiego efektu. Nie masz, nie masz tego, co cię ciągnie dalej. No, ja, ja próbowałam i tam jest nudne Niesamowicie Dobra, Warto... zostawmy A to w większości gier MMO tak jest Myślę, że jak nie masz ekipy To w sumie wszystko nie jest Nie ważne gdzie, ważne z Nie, nie, bo Cesa mogę grać sama W Kabala weks praktycznie sama A Kabala dwójkę Więc to nie jest tak bardzo uzależniona od tego, ale jednak WoW jest specyficzny pod tym względem, bo tam jak nie masz ekipy uh -huh. na rajdy, to nic jesteś praktycznie sama nic w stanie zrobić. No ja nie, nie mam nic do powiedzenia, tak? <głos》> nie dodam więcej nic w tej kwestii. Dobra, w związku z tym, że wyjątkowo długo rozmawiamy, jestem w głębokim szoku, <głos》> w tym momencie zakończymy ten podcast. Zdecydowanie dziękujemy za uwagę. Jeśli wytrzymaliście do końca, jesteśmy was niesamowicie dumne. Polecamy się na przyszłość. Taka formuła nie będzie przez cały czas. Będziemy dyskutować na jakiś dany temat. Tylko był początkowy pomysł, żeby nie było nudno. Ale mam nadzieję, że przypadniemy wam do gustu. że będziemy się słyszeć dostatecznie często i będzie wam się to podobać. I że usłyszymy się możliwe za dwa tygodnie. Po tym odcinku, jak będziecie go słuchać. Trzymajcie się ciepło. pa. pa. pa, pa.